Youpikaj, motherfucker. Eherbata.pl It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I mm. Mando, Jerry. Trzymajcie. Oraz mm. na mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.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 Titan Souls to niewielki tytuł, chociaż nie tak mały jak ten, który omawiałem poprzednio, jak Mandagon. Jest to indyk wypuszczony przez Devolver Digital, stworzony przez trzyosobowe studio Acid Nerve. W ubiegłym roku premiera na Steamie miał 14 kwietnia 2015 roku i jest to przygodówka akcji z widokiem z góry top down i pixel artową grafiką 2D. Tak, przygodówka akcji Top Down 2D, pixel art, jest to połączenie, często się o tym mówi, Shadow of the Colossus i Dark Soulsów, w formie tej właśnie gierki 2D. To nie jest tak, że recenzenci sobie wymyślili takie porównanie, bo sami twórcy dość otwarcie pokazują, że właśnie tymi tytułami się inspirowali. Dark Souls -y są wam pewnie wszystkim dobrze znane i to co łączy te gry to po pierwsze te tytułowe dusze tu i tu. W Titan Souls też po zabiciu przeciwników zbieramy te dusze w jakimś tam celu i też bardzo często giniemy dokładnie tak jak w Dark Souls'ach. Co do Shadow of the Colossus to tak jak tam walczyliśmy z tymi wielkimi kolosami, epickimi monstrami, które były tam tysiąc razy większe od naszego bohatera. Tak samo tutaj walczymy też z tymi tytułowymi tytanami, a my wcielamy się w bezimiennego młodego właśnie człowieka, bohatera, wyposażonego w dodatku wyłącznie w łuk i jedną strzałę. Poza tym też jeden boss przypomina bardzo jednego z kolosów, a za pokonanie go w bardzo konkretny sposób otrzymujemy Achievement Shadow of the Colossus, więc widać, że AC bardzo świadomie inspirowało się na wspomnianych tytułach, ale Trochę pewnie to dla was jest enigmatyczne, więc po kolei. Jak wygląda fabuła i mechanika Titan Souls? Więc tak, wcielamy się w bezimiennego bohatera, który przemierza mityczne, antyczne, legendarne krainy w poszukiwaniu tytułowych dusz, które są strzeżone przez tytułowe tytany. Tytany, przy czym często to nie są właśnie... Całe tytany, a jakieś tam ich fragmenty ciała, narządy, kończyny, etc., strzegą naszych dusz, które chcemy zdobyć w jakimś celu, nie do końca jasnym. Chodzi o poznanie prawdy, o zdobycie siły, mocy. Tak w ciągu samej rozgrywki, troszkę się zastanawiamy właśnie, być może o co w tym wszystkim chodzi, co jest naszym celem. W ogóle jeżeli chodzi o fabułę, to to, o czym wam teraz mówię, wynika już z mojego doświadczenia, tak z ukończenia gry i z opisu dystrybutora, bo w samej grze tak naprawdę fabuły jest bardzo niewiele. Wydaje mi się, że na początku nie ma chyba nawet żadnej planszy wprowadzającej, tylko od razu jesteśmy tym bohaterem na mapie, który przemierzają w kilkanaście sekund uczy się bardzo prostego sterowania i następnie już toczy pierwsze starcie z pierwszym tytanem. Na samym początku, na pierwszej mapie, takiej wprowadzającej, mamy do dyspozycji trzy tytany, które pokonujemy w dowolnej kolejności. Trzy zwycięstwa odblokowują nam drogę do czwartego tytana, a pokonanie czwartego odblokowuje nam taki całkiem spory, otwarty świat który już przemierzamy dość swobodnie w poszukiwaniu kolejnych przeciwników i ostatecznie oczywiście chcemy odblokować przejście dalej i właśnie finał gry. Przeciwników jest 19. 19 typów Bosów, właśnie bosów. Bo co istotne, tutaj nie mamy żadnych drobnych przeciwników, żadnych mobków, niczego takiego. Tylko właśnie same epickie starcia z tymi naszymi tytanami. Jest ich 19, przy czym aby dojść do końca gry trzeba pokonać 17 przeciwników. 18 zostaje odblokowany po tym takim pierwszym fejkowym zakończeniu i on odblokowuje takie właściwe zakończenie i jeszcze jest dziewiętnasty ukryty, sekretny, tak naprawdę trzy bossy są jakoś tam ukryte ale dwa z nich trzeba odkryć aby przejść dalej, jednego z nich chyba nie trzeba odkrywać, nie wiem ja go odkryłem, przeszedłem, ale tak piszą w sieci że ten jeden boss jest fakultatywny, tak nie trzeba go pokonać by ukończyć grę tak mówię, nie udało się pokonać wszystkich 19 przeciwników. Zginąłem łącznie 242 razy, jak mi pokazują statystyki w grze. I zajęło mi to 4 godziny, 53 minuty i 2 sekundy. 242 śmierci to dziwo nie tak dużo. Myślałem, że było ich więcej. A skąd wynika taka duża śmiertelność? No właśnie z tego, że walczymy z dość potężnymi przeciwnikami, a nasze możliwości działania są dość ograniczone. Mechanika tej gry jest naprawdę absurdalnie wręcz prosta. Sterujemy iloma? Pięcioma przyciskami chyba. Tak, nie, sześcioma. Cztery strzałki, góra dół, lewo, prawo. X, który pozwala nam wykonać jednorazowy przewrót w przód a przy przytrzymaniu tego przycisku pozwala nam szybciej się poruszać taki wiecie niby bieg mamy jeszcze C przy pomocy którego wystrzeliwujemy strzałę z naszego łuku i co istotne mamy jedną strzałę więc po każdym strzale musimy albo na nią wbiec żeby ją podnieść albo musimy wcisnąć C aby ta strzała do nas wróciła. Mechanikę wykorzystano w 100% naprawdę perfekcyjnie. Każda walka z bossem jest inna od poprzednich. Na ogół to wygląda tak, że trzeba trafić naszego przeciwnika w jakiś czuły punkt, ale każdy przeciwnik porusza się w inny sposób, atakuje w inny sposób i każdy też zabija nas już przy pierwszym dotknięciu. Dotknie nas, nieważne którą częścią swojego Ciała swojej formy już nas nie ma. Niektóre z nich plują w nas czymś, inne strzelają w nas czymś, inne atakują trującym gazem, inne ogniem, inne jeszcze czymś innym, inne po prostu próbują w nas wlecieć. Niektóre musimy zaatakować w, jak gdyby w część taką frontową, inne przyrodowo jednego, jednego z bossów trzeba zaatakować dosłownie w pośladki, w tyłek i czasami nie da się strzelić prosto przeciwnika, więc trzeba wystrzelić strzałę gdzieś w kąt planszy i przy pomocy tego C przyciągnąć ją, żeby zaatakować przeciwnika od tyłu. Czasami trzeba strzelić w przeciwnika, on połyka tę strzałę i potem przy pomocy C musimy ciągnąć go z tą strzałą w jakimś konkretnym kierunku, by na coś na przykład wpadł, mamy przeciwników, których trzeba najpierw rozmrozić, przeciwników, którzy, nie wiem, próbują nas porazić prądem w wodzie, więc staramy się wyjść na takie krylodowe. Naprawdę twórcy byli niezwykle kreatywni i każda walka sprawia dużo frajdy, jest dużym wyzwaniem, co istotne, i nie my tutaj bardzo często, ale odradzamy się na ogół jakiś tam tylko kawałek, nie wiem, 20 sekund drogi od tego bossa, z którym aktualnie walczymy i te 20 sekund, wiadomo, jak powtarzamy 10-20 razy z rzędu daną walkę, to to wszystko irytuje ale nie na tyle, żeby robić jakieś rage quity, czy żeby jakoś tam bluźnić przed monitorem, nie. Pod tym względem ta GS w miarę fair i co istotne im dalej w las, tym przeciwnicy troszkę bardziej skomplikowani, posiadający, nie wiem, dwie fazy ataku, czy trzy fazy ataku w końcówce. Boss finałowy w pierwszej chwili wydaje się być po prostu jakąś abstrakcją. Wydaje się być tak trudny, że człowiek w ogóle nie wie, co ma robić, ale gdy się nauczy kolejnych jego faz, gdy się dowiemy, jak funkcjonuje nasz przeciwnik, to można już pewne rzeczy z automatu wykonywać. Ja tak naprawdę na tym ostatecznym ostatecznym starciu ginąłem też nieskończoną ilość razy, ale to było tak, że pierwszą i drugą fazę już robiłem z automatu, bez żadnego problemu, dopiero w trzeciej miałem problem, ale w końcu i to jakoś mi się udało przezwyciężyć i grę przeszedłem. Tak, wyzwanie jest duże, ginie się często, ale w związku z tym też ta satysfakcja jest duża, nie ma żadnych mopków po drodze. Ale to i lepiej, bo jakiś taki bezsensowny grind na planszy niczego by do rozgrywki nie wnosił, a wręcz pewnie na dłuższą metę by irytował. Tutaj możemy sobie swobodnie eksplorować ten świat świat, który jest naprawdę atrakcyjny wizualnie, on jest przepiękny składa się z różnych krain, mamy świat taki bardziej leśny, lodowy coś w rodzaju piekła świat górski i jakieś tam inne świątynie, jaskinie etc. i to wszystko naprawdę prezentuje się bardzo ładnie, na uwagę zasługuje też oprawa muzyczna bo audio w tej grze stoi na wysokim poziomie i co ciekawe każda walka z bosem ma chyba swoją własną ścieżkę dźwiękową i czasami są to właśnie jakieś takie subtelne, mityczne ambienty, innym razem znowu dużo bardziej ostre brzmienia i to bardzo fajnie wpływa na rozgrywkę, bardzo fajnie wpływa na nastrój gracza gdy już jesteśmy zaangażowani w starcie to ta muzyka właśnie może jakoś tam też pobudzać nas bardzo fajnie to wszystko razem gra jak mówiłem przejście zajęło mi 5 godzin bywały momenty, że byłem troszkę poirytowany ale jednak satysfakcja po każdej wygranej walce była na tyle duża, że chciałem więcej i więcej i więcej przy czym co istotne ja tego nie przeszedłem na raz myślę, że nie da się tego przejść na raz bo właśnie przychodzą takie momenty, że jesteśmy zmęczeni, że zaczynamy się irytować, wtedy trzeba zrobić sobie przerwę wyłączyć grę, odpalić ją na drugi dzień i wtedy bez problemu przejdziemy, dany etap pokonamy danego przeciwnika gra nie jest nie fair ale momentami mam wrażenie, że była trochę nieprzewidywalna. Ogólnie to wygląda też tak, że prawie każdego przeciwnika, no może poza pierwszym, da się pokonać tutaj w kilka, kilkanaście sekund. Są takie metody na coś w rodzaju speedrunu w tej grze, ale są też, istnieje możliwość zawsze też walki dużo dłuższej, bardziej może w sumie nie wiem, czy wymagającej, bo ten speedrun oczywiście też jest niezwykle wymagający, ale wymagający trochę innych kompetencji i mnie się zdarzało pokonywać przeciwnika właśnie jakoś niezwykle szybko, raz, dwa, trzy, czasem przypadkiem, czasem świadomie, bo zauważyłem jakąś tam prawidłowość w funkcjonowaniu bossa, ale też zdarzały mi się walki, gdzie tam przez trzy minuty biegam po planszy, uciekając przed przeciwnikiem i dopiero potem jakimś psim swędem udawało mi się go trafić tam, gdzie powinienem i różnie to bywało. Gra nie jest nie fair, ale momentami jest tak oskryptowana, że Pewne rzeczy wręcz wydają się trochę losowe, ewentualnie może ja też nie zauważyłem pewnych prawidłowości w niektórych momentach i przez to zdarzało się, że ginąłem kilka razy po dużą, tak trochę bezsensownie wydawało mi się, że wszystko robię dobrze, a tu nagle puf, coś mnie trafiło, a byłem przekonany, że tego tam nie będzie, ale to też nie wygląda tak, że właśnie gra złośliwie na przykład każe nas za to, że sobie dobrze radzimy. Nie, po prostu nie wszystko mam wrażenie da się tak w 100% przewidzieć. I ja teraz mówię cały czas o tym trybie bazowym. Co jest istotne, możemy odblokować po tym pierwszym przejściu gry tryby hard, iron mode i no roll. Testowałem tryb hard przez jakieś pół godziny, ale szybko uznałem, że to nie dla mnie, bo to już jest taki poziom trudności, że ja sobie nie radzę. Że ja już przy tych pierwszych bossach nie ogarniam nie wiem, co mamy robić i zaczynam mieć ochotę właśnie zrobić Rage Quit. Mamy też tryb Iron Mode. Hard po prostu jest trudniejszy, tak? Bossowie są szybsi, mocniejsi, jeżeli, nie wiem, tam na przykład mamy takiego slima, który dzieli się na dwie części. W trybie normalnym przy każdym uderzeniu to w trybie hard dzieli się na trzy części i tak dalej, i tak dalej. No jest trudniej, jest dużo trudniej. Mamy tryb Iron Mode, w którym mamy jedno życie tylko. Do tego trybu nawet nie podchodziłem, bo ja za Chiny bym tego nie przeszedł. Mając jedno życie, ja zginęłem 242 razy. No i okej, okay, można grindować bez przerwy tę grę od nowa i nabijać sobie skilla, ale no nie, no, nie by się nie chciało zwyczajnie. I mamy jeszcze tryb no roll, w którym nie możemy robić tych naszych przewrotów w przód i nie możemy biegać i tutaj ja już ogólnie nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, by to przejść w ten sposób bo gdyby nie właśnie to szybkie bieganie to ja bym w ogóle tutaj nic nie osiągnął no ale okej, okay, widać można i jeszcze podobno po przejściu harda odblokowuje się jakiś new game plus ale aż strach pomyśleć co to może być statystyki pokazują, że 0,4% graczy ukończyło grę bez biegania 30. w trybie iron a 20. w trybie iron z aktywnym new game plus Okej, okay, pozdro. To się nazywa bycie hardcorem. Nie, mnie wystarczył ten pierwszy tryb i ja się trochę jeszcze bawię tym. Tak wracam do tej gry, właśnie próbuję odblokować różne achieve'ki, które też są niezwykle wymagające, bo gra narzuca nam bardzo konkretne tryby gry, czy właśnie długie zwlekanie w celu zniszczenia planszy i dopiero potem pokonanie bossa, etc., etc. Ogólnie twórcy byli bardzo kreatywni też w przypadku achievementów, ale raczej nie będę próbował wymaksować statystyk w tym tytule, bo no nie dam rady. A poza tym ja gram, właśnie o tym nie wspomniałem, ja gram na klawiaturze, a wydaje mi się, że na padzie jednak byłoby łatwiej, bo na klawiaturze bardzo trudno sterować tym naszym łukiem. Oczywiście góra, dół, lewo, prawo, skosy to jeszcze jakoś idzie, ale już takie bardziej precyzyjne sterowanie w przypadku klawiatury no, nie wchodzi w grę, no chyba, że ktoś ma jakiegoś skila, no ja niestety nie mam w tym przypadku, ale tak czy siak, tak jak mówię, mnie gra bardzo się podobała, grało się przyjemnie, było trudno, tak było wymagająco, ale też satysfakcja po Pokonaniu każdego kolejnego etapu była niezwykle duża i ostatecznie zaliczam te 5 godzin właśnie bazowej rozgrywki, jeszcze chyba godzinę półtorej testów harda i dobijania achievementów jako przyjemnie spędzony czas i jeżeli lubicie właśnie takie wymagające rzeczy, ale też nie sztucznie utrudnione, to możecie spróbować. Jeżeli wam nie będzie szło, no to wiecie, zawsze można poczytać w necie o jakimś bosie, tak żeby dowiedzieć się jakie ma konkretne fazy, żeby lepiej zrozumieć jak się porusza i wtedy sami możecie ułożyć strategię walki. Ewentualnie zawsze można poszukać tutoriali na YouTubie. Przed chwilą sprawdzałem, są dziesiątki takich filmików Swoją drogą okazało się, że wiele razy pokonywałem właśnie przeciwników w zupełnie inny sposób niż youtuberzy, którzy kręcą tutoriale, więc możliwości walki jest całkiem sporo, chociaż docelowo zazwyczaj chodzi o to samo, względnie są nie wiem dwa, trzy warianty uderzenia, to jednak nie ma tutaj czegoś takiego jak jedna, jedyna właściwa strategia, co też mi się bardzo podoba. I to już wszystko co mam wam dzisiaj do powiedzenia Życzę miłego Zbierania dusz tytanów Wszystkiego dobrego A ja może spróbuję zabić slajma W trybie hard Bo próbuję już ponad pół godziny Dzisiaj i coś mi nie wychodzi No ale teraz właśnie trochę odpocząłem Więc może akurat pójdzie No i to już wszystko do mnie na dzisiaj Trzymajcie się, cześć